Teraz tak, w kontekście tego, co na początku Adaś powiedział na temat, ten cytat z Ewangelii Marka, macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie, to to macie uszy, a nie słyszycie, to jest coś mniej więcej w temacie tego, o czym chciałbym dzisiaj mówić. Otóż chciałem mówić o, o pewnej sztuce słuchania innych, o umiejętności słuchania innych, o rozwijaniu tej umiejętności, i o potrzebie tej umiejętności. Bo jest tak, że czy to ludzie w świecie, czy w kościele noszą w sobie pewne pragnienie. Chcą, by ktoś po prostu ich wysłuchał. Wysłuchał to, co ich boli, to, co przeżywają. Wysłuchał historię ich życia. Czasami tragedie, czasami radości. I nie zawsze szukają kogoś, żeby go wysłuchał po to, by znaleźć odpowiedź. Po prostu szukają kogoś po to, żeby zrzucić swój ciężar. I czasami naprawdę muszą długo się natrudzić, długo nachodzić, żeby znaleźć kogoś, kto ich naprawdę będzie słuchał. Kogoś, którzy będą czuli, że naprawdę ktoś ich słucha i że naprawdę tego kogoś obchodzi ich los. I wiecie, na Zachodzie ludzie wydają setki dolarów za godzinę wizyty u terapeuty, psychologa i tak dalej. I to nie dlatego, że... Mają jakieś problemy psychiczne czy emocjonalne większe niż w Polsce, ale po prostu dlatego, że szukają kogoś, żeby ktoś ich, że szukają rozpaczliwie kogoś, kto ich wysłucha, chociażby za pieniądze. Dlatego ja myślę, że to jest ważna umiejętność i kto, jak nie chrześcijanie, powinni tą umiejętność posiadać. Wiecie, jeśli jesteś osobą, która umie słuchać, będziesz przyciągał ludzi. Ludzie, ludzie w jakiś sposób, nie wiem, czują kogoś, kto umie ich wysłuchać i ciągną do niego i mają zaufanie do takiej osoby. I wbrew pozorom niewielu, niewielu jest ludzi, którzy umieją słuchać innych. To, że właśnie większość ludzi ma uszy, nie oznacza, że umieją słuchać innych. To jest właśnie to, macie uszy, a nie słyszycie. Dotyczy się również słuchania innych, czy wysłuchiwania innych. I w tym wszystkim dobrą nowiną jest fakt, że słuchania innych można się nauczyć i posiąść tą umiejętność słuchania, rozwijać się w niej i być w niej coraz lepszym i coraz skuteczniejszym. Wiecie, kiedyś zadano właśnie takie pytanie, bo, bo to jest pewna taka, pewien też i problem Kościoła. Właśnie gdzieś na zachodzie ktoś zadał pewnej chrześcijańce wierzącej takie pytanie, dlaczego ona chodzi do terapeuty? Przecież ma Kościół. Przecież no, chyba ma kto wysłuchać. Ona odpowiedziała, problem jest taki, że może jej ktoś słucha, ale nie wysłuchuje jej. I to jest ta różnica. Wolter powiedział kiedyś, że drogą do serca jest ucho. Ja myślę, że to jest ważna ważne, ważne prawda, ważne stwierdzenie. Możesz być pierwszym człowiekiem w czymś życiu, który przyjdzie do ciebie i z ulgą, ulgą powie lub pomyśli, nareszcie znalazł się ktoś, mnie naprawdę słucha. I w tak codziennym rytmie zajęć, w takim szalotnym tempie życia, zwłaszcza w tym, w tym okresie teraz, prawda, w tych czasach, to mamy tendencję do tego, żeby zbywać innych ludzi, żeby szybko ich załatwiać, żeby szybko ich odprawiać, szybko ich odsyłać. Po prostu nie mamy czasu na to, żeby kogoś słuchać. Jednak jeśli chcemy mieć wpływ na życie innych ludzi, to musimy znaleźć czas na to, by słuchać innych i wysłuchać to w dobry sposób. W przypowieści Salomona 21:13 mówi: Kto zatyka ucho na krzyku bogiego, nie będzie wysłuchany, gdy sam wołać będzie. I wiecie, my musimy rozszerzyć naszą definicję ubogiego. Przynajmniej Biblia stwierdza, że ubogi to nie tylko ten, kto nie ma środków materialnych, ale każdy człowiek, kto w jakiejś dziedzinie, jakiejkolwiek dziedzinie, potrzebuje czegoś lub odczuwa jakiś brak. Na przykład Jezus w Ewangelii Mateusza 5.3 mówi o błogosławionych ubogich w duchu, prawda? Tak więc to jest biblijna prawda, że kiedy ty umiesz słuchać innych, nie zatykasz uszu na krzyku Bogiego, a tym krzykiem często jest po prostu fakt, że ktoś chce być wysłuchany. To sam, kiedy będziesz w potrzebie, zostaniesz wysłuchany i sam będziesz wysłuchany przez Boga kiedy będziesz się modlił. Słuchanie innych możesz potraktować jako formę usługiwania. Wiecie, my służenie postrzegamy jako coś duchowego, coś mistycznego, gdzie najlepiej jakąś przyjąć uduchowioną postawę, poważną najczęściej, ponurą wręcz czasami. Tymczasem służenie innym to jest coś bardzo praktycznego. To jest po prostu odpowiedź na potrzeby innych. W tym się zawiera definicja służenia. I teraz jak uczyć się słuchania, jak być w tym coraz lepszym? Po pierwsze, zadaj sobie pytanie, dlaczego kogoś słuchasz. Jakie są twoje motywy tego, że kogoś słuchasz? Czy słuchasz na przykład z poczucia obowiązku? Dlatego, że masz taką stanowisko, takie stanowisko, taką fuchę, taką funkcję, czy w kościele, czy w pracy, czy na przykład z grzeczności, czy z powodu lęku jakiegoś, czy dlatego, że na przykład ja tak mówię, czy ktokolwiek inny, że trzeba słuchać innych. Podstawową motywacją, dla, dla której słuchasz kogoś, powinna by, powinien być po prostu fakt, że przejmujesz się czymś losem, czymiś zmaganiami, czyjąś historią życia. Tak więc po pierwsze rozwijaj w sobie empatię, współczucie względem innych, bo jeżeli twoim motywem nie jest troska o innych, to nie będziesz w stanie uważnie słuchać drugiej osoby i ta osoba to wyczuje. To musi być w tobie prawdziwe i naturalne, że po prostu słuchasz kogoś, bo interesujesz się losem tego człowieka. To jest coś, co się rozwija. Po drugie, naucz się słuchać całym sobą. To, że dźwięki docierają do twoich uszu, jeszcze nie oznacza, że umiesz słuchać kogoś. Tak naprawdę, kiedy słuchasz drugiej osoby, ta osoba powinna odczuć, że słuchasz ją i słuchasz ją uważnie. I kiedy ona mówi do ciebie, ty w tym samym czasie, świadomie lub nieświadomie, mówisz do tej osoby. Mówisz, mówisz wzrotnie. Nie wiem, oczywiście nie słowami, nie werbalnie, ale mową, którą najogólniej można określić jako mowa ciała. Nie wiem, czy pamiętasz, jakiś czas temu, dzieliłem się o różnorodności komunikowania się i, i między innymi mówiłem coś takiego, że okazuje się, że my mówimy do ludzi cały czas, non-stop, a nasze słowa czy to mówione, czy to pisanie, to zaledwie 35% tego, co, co przekazujemy innym. A gdzie to 65%? To są inne formy komunikacji, których nie zawsze jesteśmy świadomi. I w jaki sposób ty milcząco mówisz do osoby, gdy ją, czy ją rzeczywiście słuchasz, czy nie? Po pierwsze poprzez twoje oczy, poprzez spojrzenie. Dobry słuchacz słucha również oczami. Kiedy masz kontakt z osobą, kontakt wzrokowy z osobą, która mówi, to mu jej mówi po prostu to, że jesteś zainteresowany tym, co ona mówi, najczęściej. I jeśli natomiast gapisz się gdzieś w sufit, ściany innych ludzi, mówisz do, mówiącej do ciebie osoby, że tak naprawdę słabo ci obchodzi to, co mówi. Możesz ją zapewnić, że nie, że, że słuchasz uważnie, ale tak naprawdę ta osoba odczuje to jako sygnał, że ty tak naprawdę nie słuchasz tego, co ona mówi. Jeśli natomiast patrzysz rozmówcy prosto w oczy, to to komunikuje, że słuchasz, że jesteś skupiony. I można mówić jeszcze również o innych formach komunikacji, kiedy kogoś słuchasz, czy to o mimice twojej twarzy, czy to nie głosu, kiedy zachęcasz tą osobę do tego, by mówiła do ciebie. W każdym razie w trakcie słuchania kogoś ważne jest, abyś twoje ciało mówiło, że słuchasz tej osoby. Ważne jest również to, żebyś w trakcie słuchania kogoś kontrolował swój monolog wewnętrzny. Wiecie, fascynujące jest nie tylko to, że my cały czas do kogoś mówimy na zewnątrz, ale to jest ciekawe też to, że również cały czas mówimy do siebie tak naprawdę. Prowadząc taki masz wewnętrzny dialog z samym sobą, znowu nie zawsze to kontrolując, nie zawsze będąc tego świadomym. I musimy się panowa, nauczyć panować właśnie nad swoimi myślami, nad swoim dialogiem wewnętrznym, kiedy kogoś słuchamy, aby nie odlecieć w cudzysłowie, tak? Żeby nie wyłączyć się i przestać słuchać drugiej osoby. I ważne jest to właśnie, żeby osoba, która mówi do ciebie, czuła się zachęcana do tego, że, że, żeby mówić, żeby opowiadać o tym, co ją boli, o, to, o, to, o tym, co myśli, jakie ma poglądy i tak dalej. I tak więc takim potwierdzeniem mogą być twoje krótkie wtrącenia. Mów dalej, ciekawe, ciekawe jest to, co mówisz. Zadawaj pytania, kiedy coś dla ciebie nie jest jasne. Najlepiej, żebyś nie udawał, że rozumiesz, kiedy nie rozumiesz. I potwierdzaj to poprzez, poprzez również komunikowanie emocjami, że przejmujesz się tym, co słyszysz i że jesteś tą, z tą osobą w tym, co przeżywa. Oczywiście niech to będzie naturalne, niech to nie będzie sztuczne. To jest coś, co się, czego człowiek się uczy, czego nabywa z czasem. Po trzecie, kiedy kogoś słuchasz, oszczędnie szafuj radami. W większości przypadków, tak jak mówiłem, rozmówcy chodzi o to, żeby ktoś po prostu ich wysłuchał, niekoniecznie udzielał rad. I potwierdził w ten sposób, że to, o czym mówi, kogoś obchodzi, jest ważne. Gdy ktoś mówi do ciebie, nie przerywaj mu, nie wypowiadaj, nie, powie, nie wypowiadaj swojej opinii, zanim ta osoba skończy, po prostu słuchaj. przypowieści Salomona 18:13 mówi: Kto odpowiada, zanim wysłucha, zdradza swoją bezmyślność i naraża się na hańbę. Tak więc słuchaj uważnie i słuchaj, aż ta osoba wypowie to wszystko, co ma na sercu. I pomyśl dobrze, zanim w końcu się odezwiesz. Ja myślę, że takim częstym błędem to jest bagatelizowanie czyichś problemów. Wiesz, może dla Ciebie czyś problem, który, z którym przychodzi do Ciebie, wydaje się taki, no, no co to za problem, prawda? Ale może dla Ciebie to nie jest problem, o którym ta osoba mówi, ale akurat dla tej osoby, dla tej osoby, akurat to, z czym przychodzi, jest dużym problemem więc uszanuj to. Nie lekceważ czyichś problemów, nie bagatelizuj ich. Jeśli chcesz już komuś udzielać rady, to niech to nie będą jakieś ogólne slogany, typu musisz się więcej modlić, albo musisz zgromić diabła, czy jakieś inne oklepane formułki. Jeśli już chcesz komuś dać jakąś odpowiedź, to niech to będzie coś konkretnego, jakieś konkret, konkretne rozwiązanie twardo stąpające po ziemi. Nie jaka, jakiś uduchowiony slogan. I Czasami twoja bagatelizująca ogólnikowa rada może się okazać i zabrzmieć w uszach twojego słuchacza wręcz go belga lub potwarz i lekceważenie. I ty możesz mieć nawet i dobre intencje, kiedy takich rad udzielasz, ale to nie usprawiedliwia faktu, że bagatelizujesz problem i, to, i ważne w tym wszystkim jest to, że to uraża drugą osobę. Także taka zlewcza odpowiedź oznacza, że jeszcze nie potrafisz tak naprawdę wczuć się w czyjąś sytuacji i wewnętrzny świat tej osoby, a tego lepiej czasami po prostu siedzieć cicho i słuchać. I fascynująca jest też pewna rzecz, która kilka razy zdarzyła mi się, gdy ktoś mi się z czegoś zwierzał. Otóż osoba przedstawiała swoje problemy, mówiła, mówiła, prawda, i w pewnym momencie oświecenie sama doszła do tego, jak rozwiązać ten problem. Czy to, to jest ciekawe. I, I ta osoba mi mówiła wtedy, stary, dziękuję ci, bardzo mi pomogłeś. Ja miałem na końcu języka, żeby powiedzieć, człowieku, ty tak naprawdę sam znalazłeś rozwiązanie, ale nie mówiłem tego, niech ta osoba myśli sobie, że jestem taki genialny, prawda, przyjdzie może jeszcze raz, nie? I to jest niesamowite, kiedy umiesz dobrze słuchać, to jesteś w stanie uruchomić pewien potencjał w tym drugim człowieku, który mówi do ciebie, który jakby wyzwala w nim te, tak właśnie taką siłę rozwiązywania problemów. Coś, co stawało się być może na początku, zanim ta osoba mówiła nierozwiązywalne, nagle sytuacja staje się jasna, klarowna i znajduje się odpowiedź. I to wystarczy. Jesteś uznany za wspaniałego doradcę, choć mogłeś się odezwać ze dwa razy. Mówiąc kontynuuj na przykład, albo mów dalej. Po czwarte, dobry słuchacz umie dochować tajemnicy. Kiedy ktoś ci się zwierza z czegoś, przyjmij to za zasadę, że to, co mówi do ciebie, druga osoba nie może tego usłyszeć i nie wychodzi to poza wasz krąg. Im bardziej intymne zwierzenia, tym bardziej ta zasada obowiązuje. A szczególnie wtedy, kiedy osoba mówi ci, żebyś dochował tajemnicy, to albo powiesz tej osobie, że nie możesz jej zagwarantować, że dochowasz tej tajemnicy wprost, zanim ci zacznie mówić, to, co jest najintymniejsze, naj, czasami najciemniejsze w jej życiu. Albo kiedy zgodzisz się, że nie powiesz nikomu, to za wszelką cenę będziesz trzymał język za zębami. I nie ma żadnego usprawiedliwienia, nie ma tak zwanego wyższego dobra, ani nie będziesz przedstawiał tego grupie modlitewnej, żeby modliła się o problemy czyjejś osoby, ani w żaden inny sposób nie ma, nie ma prawa to wyjść z twoich ust. Wiecie, w kościołach historycznych funkcjonuje coś, co nazywa się tajemnicą spowiedzi i dotyczy to kapłanów. Ja nie jestem pewien, ale w kościele zielonoświętkowym jest chyba taka zasada, że tajemnica spowiedzi obowiązuje każdego wierzącego. Tak jest, tak więc przyjmijmy to za zasadę. Nic tak nie zabija zaufania drugiego człowieka, jak fakt, że wyjawiasz czyjąś tajemnicę. I co więcej, jeśli wyjawisz czyjąś tajemnicę, to ten fakt się rozchodzi i jakoś ta się rozchodzi na tyle, że nikt nie zaufa ci na tyle, aby wyjawić ci swój sekret. I będziesz miał łatkę osoby, która wydaje czyjeś tajemnicę, łatkę plotkarza, po prostu. W przypowieści Salomona, 17:9 9, to pismem. Zataja występek ten, komu zależy na przyjaźni, lecz kto o nim rozgłasza, rozłącza przyjaciół. 25, 9, 10, znowu przypowieści. Załatw swoją sprawę ze swoim bliźnim, lecz nie wydawaj cudzej tajemnicy, aby cię nie, nie zelżył słuchający i nie przylgnęła do ciebie niesława. Przypowieści Salomona 11:13. Kto chodzi jako oszczerca, zdradza tajemnicę, lecz człowiek godny zaufania dochowuje tajemnicy. Po piąte, okaż wdzięczność, że ktoś na tyle ci zaufał i ci się zwierzył i powierzył swoje tajemnicy. Wiecie, czasami jest tak, że gdy ludzie się zwierzają komuś, na początku sprawdzają, czy nie powiedzieli za dużo i czy są poważnie traktowani. I ty zrób wszystko, żeby potwierdzić tej osobie i rozwiać jej wątpliwości, że poważnie ją traktujesz, uważnie ją będziesz słuchał i nie zdradzisz tego, o czym ona będzie mówić. I doceń to, że ktoś wybrał właśnie ciebie, aby powierzyć ci część swojego życia. Zaryzykował, być może to, że właśnie okażesz się osobą niewiarygodną i zdradzisz jej tajemnicę i właśnie przyszła do ciebie, żeby, żeby powiedzieć, powiedzieć ci coś, powierzyć ci coś, zrzucić coś z siebie. Traktuj to jako zaszczyt i wyraź to osobie, która ci zaufała. doceni to ryzyko, które podjęła ta osoba, niech ona to usłyszy. I faktem jest, że ucząc się słuchania innych sprawi, że rozwiniesz swoją zdolność pogłębiania i zawiązywania relacji z innymi. To sprawi, że będziesz miał wpływ na innych ludzi. Tak więc ludzie wkoło, nie tylko w koło, nie tylko na zewnątrz, nie tylko w świecie, również w kościele niemo krzyczą, a my czasami tego nie słyszymy. Powinniśmy być ludźmi, którzy uczą się słyszeć czyjś krzyk poświęcać czas, wysłuchiwać potrzebujących i w ten praktyczny sposób okazywać miłosierdzie innym. Jezus mówi: błogosławieni miłosierni, ale oni miłosierdzie dostąpią. Ja myślę, że umiejętność słuchania, poświęcanie czasu jest właśnie formą udzielania komuś miłosierdzia. Amen.